Głupoty, najgłupszy polski podcast znowu nadaje. Cześć, jestem Krzyżmen, a Wy słuchacie podcastu Jaskinia Głupoty, najgłupszego polskiego podcastu. Ach, fajnie to jest, jestem sobie w Parku Chorzowskim, siedzę sobie na polanie i nagrywam Jaskinie Głupoty. No, odważne z mojej strony, prawda? Yy...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 tego chyba nie muszę już przedstawiać i 2tm2.3 chrześcijański metal, właściwie na 2 tm tam pojechałem. Oczywiście później miałby być jakiś Deus Meus, czy coś takiego i Katolika Front, ale no na tym nie byłem akurat. No więc y, poszedłem sobie na 2tm2.3, spotkałem tam marynarza, tak, spod tego marynarza z podcastu Na Wesoło, y, który ostatnio nie jest y, zbyt dobrze oceniany. Y, no nieważne, spotkałem go tam, y, no i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 Co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz Makabele. Za dużo jarasz. Przyda ci się odwyk. www.odwyk.com O Bogu po ludzku. się tutaj tak rozsiadłem na trawce no i trzeba coś poopowiadać tylko patrzę się czy ludzie się na mnie patrzą a nie patrzył się nawet więc dobrze zacznijmy od dojazdu całość się działa 7 maja roku 2010 no pora wiosenna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 Wyjeżdżamy z tego sosnowca zrezygnowani, ale ja jestem pełen nadziei i nie mogę przegapić okazji do porozmawiania z liceą, więc y, mówię do mamy, mamo słuchaj jeszcze raz jedziemy.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 tylko na swój występ, no ale dobra, dobra, słuchajcie, więc czekamy na tą Magdą ja patrzę, że pod, tam pod garderobami, yy, znaczy pod namiotem tam z paluszkami takimi tam dla zespołów, yy, stoi ekipa z Barmy Army, czyli Beavis, król rzepaku, razem ze swoją mamą, z jakąś tam dziewczyną,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 No to ja już się uśmiecham. Bis podnosi rękę, jak krzyżę lica, lica. On do nas podchodzi, podaje y, nam rękę. Ja jestem pod wrażeniem, że aż mi się wymsknęło małe, o ja pierdolę, y, myślę, że po cichu. Y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 Poza tym ogólnie było naprawdę bardzo fajnie i polecam wam koncerty 2M23 i Arkinoego. Noego. Magdy, Anio, wam nie polecę, bo jej aż tak nie słuchałem. Na pewno jak się trafi okazja, żeby być na 2M23, czy to w odsłonie akustycznej, czy może czadowej, na pewno na tym będę. I na pewno jeśli będzie okazja, żeby porozmawiać z Lisą, to też tam się zjawię i z tym gościem porozmawiam, bo naprawdę zawsze to jest gość. Um. A z innych informacji to podcast Jaskinia gupoty, dostał top miesiąca za kwiecień.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 Dzięki bardzo za wysłuchanie, mówił Krzyszmen, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Komentujcie, słuchajcie mnie na jaskinia. jaskiniapodcasty.pl i na jaskiniajestdodupy.pl Kochajcie lubcie się, dobro ci, dobre dziejstwo sobie dawajcie, słuchajcie, komentujcie, polecajcie znajomym, cześć! Bardzo prosimy teraz cały czas, bo... Nasz Piotrek walczy o życie e, w szpitalu po, po Wylewie, jest, e, jest w śpiączce i bardzo prosimy o, o modlitwę za niego. Dobrze? Okay? Okay. OK? Dziękujemy bardzo! To jest perkusista 2TN23 zespołu Armia, zespołu WUFU i należy do rodziny pospieszalskich też, też grał w zespole Malauregie Rokers, także